Paraliż Europy Jak długo szli mongolsko-tatarsko-tureccy Hazarzy z nadmorza Kaspijskiego z gór Kaukazu do biblijnej Palestyny? Kiedy cesarz Hadrian zburzył świątynię w 70. roku, Żydzi rozproszyli się wokół basenu Morza Śródziemnego. Wtedy nikt jeszcze nie słyszał o Hazarach, bo nie istnieli jako tacy. Można wymienić trzy milowe słupy wiodące Żydów do zaistnienia na mapie ludów Europy. Pierwszy to decydujący ich udział w zniszczeniu cesarstwa rzymskiego, jako sprawcy ich rozproszenia, które wielu znawców nie nazywa wypędzeniem, tylko dobrowolnym rozproszeniem. Drugi filar to podbój Półwyspu Iberyjskiego przez Turków. Bez rozstrzygającego udziału Żydów w tym podboju. Turcy nigdy by nie utrzymali Hiszpanii w niewoli przez szereg wieków. Był to w istocie wspólny podbój turecko-żydowski. Duże masy afrykańskich Żydów oraz ich współwyznawców z Półwyspu Iberyjskiego szybko zjednoczyli się z mahometańskim zdobywcą Tarikiem. Po bitwie pod Ksers w lipcu 711 roku i po śmierci ostatniego króla Wizygotów Choderika, Arabowie ruszyli na zachód zewsząd wspierani przez Żydów, początkowo wypróbowaną w późniejszych wiekach metodą donosów, oszustw i zdrad. Muzułmańscy dowódcy w miarę wydłużania się marszu i kolejnych zdobyczy terytorialnych coraz bardziej potrzebowali sługusów do okupowania zdobywanych terytoriów. W każdym następnym zdobytym mieście zostawiali zbrojny garnizon. Powierzając to zadanie miejscowym Żydom, którzy nagle stawali się okrutnymi panami, Kordoby, Granady, Malagi, co Jota Wiotę będzie przypominać żydobolszewicki podbój państw Europy Środkowej w trakcie II Żydowskiej Wojny Globalnej. W stołecznym mieście Toledo tarik natknął się na nieliczny garnizon obrońców. Oto co pisze o tym żydowski historyk Graz. Cytat. Gdy chrześcijanie odprawiali w kościele modły za kraj i religię, Żydzi otworzyli bramy miasta przed zwycięskimi Arabami, witając ich hucznie w odwecie za lata niewoli. Tariq powierzył także stolicę Żydom w opiekę. Na koniec, gdy gubernator Afryki Musa ibn Nosair wkroczył do Hiszpanii z drugą armią i podbił resztę miast, oddał je w zarządy Żydom. Koniec cytatu. Trzecim filarem marszu Hazarów do Palestyny będzie rewolucja żydokomunistyczna w Rosji. Ale cofnijmy się jeszcze do czasów przed najazdem Turków na Hiszpanię. Podboje żydowskie datują się od podboju Babilonu, Persji i Egiptu. W następnej kolejności ich podboju wpadła Grecja. W 332 roku Grecja podbiła Persję i opanowała Egipt, wcześniej ujarzmiony przez Persów. Aleksandria stała się stolicą Grecji. Kastein, cytowany przez Rida, nie byłby Żydem, gdyby nie krył z satysfakcji. Cytat. Aleksandryjscy Żydzi doprowadzili cywilizację heleńską do rozpadu. Przykład biblijno-perski. Potem podbój Hiszpanii stały się uniwersalnym probierzem roli żydostwa wewnątrz narodów, gospodarzy. Wojny i wrzenia wewnętrzne zawsze obracały się w triumf kainitów, a szał niszczenia realizowali w myśl ich sadystycznego, rasistowskiego prawa. Po Grecji przyszła kolej na Rzym. Cycero podzielał opinię swoich współczesnych o roli Żydów w upadku cywilizacji greckiej dokładnie tak samo, jak to opisał żydowski historyk Kastein dwadzieścia wieków później. Tak, zdrada i okrucieństwo są u kainitów nieprzemijające, zakodowane w genach. Nie ulegają zmianom czy asymilacji, asymilacji w cudzysłowie, z cechami ludności tubelczej. Cycero zaznając na procesie flakusa, bojaźliwie rozglądał się do tyłu i na boki, gdy tylko podjął wątek żydowski. Powiedział, że wie, jak oni trzymają się razem, jak potrafią zgnębić każdego, kto im podpadnie. Podobnie postrzegali ich Fuskus, Owidiusz i Persjusz. Jeszcze za życie Jezusa Chrystusa słynny filozof Seneka wystawił Żydom następującą laurkę. Cytat. Obyczaje tego zbrodniczego narodu szerzą się tak gwałtownie, że ma on zwolenników w każdym kraju. Odbity naród narzuca swoje prawa. Rzymski geograf Strabo, pisząc o rozmieszczeniu i liczbie Żydów, stwierdził, że nie ma miejsca na ziemi, gdzieby ich nie było. Tutaj mamy odnośnik i czytamy. Zobacz aneks o Żydach chińskich. Przez trzysta pierwszych lat chrześcijaństwa Rzym prześladował chrześcijan. Po przyjęciu chrześcijaństwa przez Konstantyna w 320 roku Żydom zabroniono obrzezania niewolników, posiadania niewolników chrześcijańskich i małżeństw Żydów z chrześcijanami. 1700 lat później uczony rasista sionista, dr Kleinstein uznał te zakazy za barbarzyństwo i prześladowanie, bezwiednie potwierdzając, że postawy kainitów nie ulegają zmianie nawet po tysiącach lat. Syjonista-rasista mógł dobrze ocenić barbarzyński Rzym. Nawet po rozpadzie cesarstwa w 395 roku, kiedy Palestyna została częścią cesarstwa bizantyjskiego, a Rzym zniósł zakaz osiedlania się Żydów w Jerozolimie, to w sumie za mało, aby zmienić zdania o barbarzyńskim Rzymie. Kiedy jednak w 614 roku, Persowie wojujący z Bizancją wdarli się do Palestyny. Żydzi, jak pisze dr Kleinstein, garnęli się do ich armii ze wszystkich stron i przyłączyli się do masowej masakry chrześcijan z zapałem zrozumiałym u narodu prześladowanego przez trzy tysiąclecia. Powróćmy do podboju Hiszpanii przez Turków i Żydów że Kasztajn pisze, iż w Andaluzji Żydzi dostarczyli żołnierzy do obsadzania garnizonów i placówek, a dokładniej opisuje ten wspólny podbój Hiszpanii żydowski historyk Greic, co już cytowaliśmy. Inny świadek, muzułmański wódz Abu Ishak tak pisał do kalifa Kordoby, ostrzegając go przed Żydami w następujących słowach. Cytat. Żydzi stali się wielkimi panami, a ich pycha i arogancja nie mają granic. Nie bierz tych ludzi za ministrów, gdyż cały świat woła przeciw nim. Zwalą świat i nas wraz z nim. Byłem w Granadzie i widziałem, jak się tam rządzą. Rozdzielili między sobą nasze prowincje i nasze bogactwo. Wszędzie panoszą się ci przeklęci. Zbierają podatki, bogacą się, stroją podczas gdy nasze szaty o muzułmanie są stare i podarte. Znają wszystkie tajemnice państwowe, choć głupotą jest ufać zdrajcom. Czy ten trzeźwy muzułmanin przypadkiem nie pisał proroczo o obecnej zniewolonej Polsce? Po ośmiowiekowej okupacji Hiszpanii przez turko-żydowskich Maranów przepędzono Żydów z Hiszpanii w 1492 roku a cztery wieki później z Portugalii. W odwecie Hazarzy sowieccy i marani hiszpańscy zafundowali Hiszpanii w latach 1935-1936 krwawą rewoltę, w której zginęły setki tysięcy Hiszpanów. Spalono dwa tysiące kościołów. Zamordowano tysiące księży, zakonników i zakonnic. Obalono hiszpańską monarchię, a obecnie Hiszpania wije się w konwulsjach bankructwa. Brandeis, sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, napisał w 1933 roku do czołowego syjonisty Stefana Weisse. Cytat. Ob Niemcy spotkał los Hiszpanii. Tu jest odnośnik i czytamy. Po II wojnie globalnej Żydzi wymusili odszkodowanie w wysokości 1 miliarda 800 milionów dolarów za krzywdy, krzywdy w cudzysłowie, za krzywdy Żydów hiszpańskich doznane w 1492 roku, po 500 latach. Koniec odnośnika, czytamy dalej. No i spotkał. Za co? Za to, że Niemcy zwymiotowali swoich Żydów a przy okazji Żydów środkowo-europejskich, choć nie tak jak chcieli. Douglas Reed to zwymiotowanie Żydów hiszpańskich w 1492 roku powiązał z późniejszym losem Polski. Cytat Przez wiele stuleci czynniki naturalne i ludzkie doprowadziły do wymieszania się raz. Do wielu prymitywnych plemion przemawiała idea narodu powołanego do panowania nad światem usłanym trupami pogan nietrudno było obrzezanemu Arabowi zamienić się w Żyda. W północnoafrykańskich pustynnych osiedlach, daleko położonych od centrum, rabinowie chętnie patrzyli na powiększanie się swoich kongregacji. W czasach, gdy cesarze rzymscy poczęli prześladować religie pogańskie, judaizm nie był objęty ogólnym zakazem. Także ci z wyznawców Izys, Bala czy Adonisa którzy nie przeszli na wiarę chrześcijańską, zasilali synagogi. Babilon był zbyt daleko, aby pilnować ścisłego prawa segregacji plemiennej. I dalej następuje wątek Polski. Tak więc wchodząc z maurami do Hiszpanii, Żydzi byli już rasowo wymieszani. Podczas 800-letniego pobytu w Hiszpanii, po przeniesieniu się tam rządu, rządu w cudzysłowie, Reguły rasowe były ściśle przestrzegane i safardyjscy Żydzi nabrali specyficznych cech rasowych. Safardyjscy w cudzysłowie. Naraz po wypędzeniu z Hiszpanii rząd przeniesiony został do Polski. Co stało się wtedy z Żydami safardyjskimi, jedynymi, którzy zachowali ślady oryginalnego pochodzenia od Judy? Encyklopedia Żydowska wyraźnie stwierdza, Cytat Sefaradyjczycy są potomkami Żydów wypędzonych z Hiszpanii i Portugalii, którzy potem osiedlili się w południowej Francji, Włoszech, północnej Afryce, Azji Mniejszej, Holandii, Anglii, w północnej i południowej Ameryce, Niemczech, Danii, Austrii i na Węgrzech. Na liście tej brakuje tylko Polski. Choć rząd talmudski, talmudski w cudzysłowie, się tam przeniósł. Masy Żydów safaradyjskich rozproszyły się po zachodniej Europie, a nie w kierunku wschodnim. Masy nagle pozbawione rządu, poczęły się rozsypywać. Koniec cytatu. Są to stwierdzenia niezwykle cenne. Bo oto Żydzi po wyjściu z Hiszpanii w 1492 roku nie udali się do Polski. Udał się tylko sam ich rząd. Odtąd Polska stała się linią demarkacyjną żydowstwa sefaradyjskiego, zachodniego, i żydowstwa aszkanazyjskiego, czyli hazarskiego. Mongoło-tataro-hazarów, nie mających genetycznie nic wspólnego z żydami sefaradyjskimi i mieszańcami ras. Nazywanie żydami hazarskiej hołoty, która podbiła Europę Środkowo-Wschodnią, jest całkowitym nieporozumieniem i nieprawdą. Nazywanie dziś Żydami naszego soltzmana Kwaśniewskiego, Geremka, Michnika, Kuronia i tysięcy innych czołowych okupantów podbitej Polski to dla nich wyjątkowy komplement. Pamiętajmy, że rząd talmucki osadzony w Polsce Jagiellonów, w tym Hazarów nawróconych na judaizm kilkaset lat wcześniej, natychmiast przystąpił do przygotowań do antycywilizacyjnego zderzenia z Zachodem. Posthiszpański rząd, rząd w cudzysłowie, Talmudystów, musiał przedtem zderzyć się z dzikim, hazarskim ludem, któremu nieznana była kunktatorska powściągliwość nabyta przez hiszpańskich marranów z wielowiekowego obcowania z chrześcijańskim ludem, na którym pasożytowali. Douglas Reed jako pisarz zderzył się, zderzył się w cudzysłowie, z murem milczenia i negacji istnienia jakichś tam hazardów. W 1951 roku pewien nowojorski wydawca, chcąc opublikować książkę Rida, spotkał się z gwałtownym sprzeciwem żydowskich organizacji. Oznajmili, iż Mr. Reed wymyślił sobie hazardów zaprzeczyli licznym encyklopediom żydowskim, które cytowaliśmy. I tak jest do dziś, choć coraz rzadziej spotkać można na zachodzie Żyda o typowych rasach semickich, nagminnie mylonych z Żydami, mongoidalno-tataro-hazarskimi. Po przejściu na judaizm, ten dziki, okrutny lud hazarski ściśle podporządkował się Talmudowi, jak każdy Żyd babiloński czy hiszpański. Wytrwale przestrzegał prawa przez szereg wieków, aby zasłużyć na panowanie nad światem, jak głosi Talmud. Po wielu wiekach Talmudyzm wszedł do Europy Zachodniej na czele niszczycielskiej ideologii rewolucji, czyli morderczej destrukcji w cywilizacji chrześcijańskiej. Atak był skierowany przeciwko królom i książętom a gdy ich już zabrakło przeciwko narodowym, katolickim państwom i rodzinie jako podstawowej komórce narodu. Rodziny, rodzin. Tak doszło do trzech kolejnych rewolucji. Zawsze przeciwnikami były rządy, narody i chrześcijaństwo. Według owego prawa talmudzkiego jedynym legalnym suwerenem jest Jehowa, a jedynym prawowitym narodem jest jego lud wybrany. Wybrany w cudzysłowie. Talmud uważa chrześcijaństwo za główne wyznanie czczące innego Boga, z którym narodowi wybranemu nie należy się kumać i który należy zniszczyć. Cytat. A poda króla ich w ręce Twoje i wygubisz imię ich pod niebem. Nie ostoi się żaden przed Tobą, aż je wytracisz. Zburzycie do szczętu wszystkie miejsca, na których służyli narodowi, które wy posiądziecie Bogom swoim. Trzy rewolucje wywołane po wypędzeniu z Hiszpanii odbyły się w myśl prawa judejskiego. Pierwszą była rewolucja Cromwella w Anglii. Drugą rewolucja francuska z 1789 roku trzecią rewolucja hazarska w Rosji carskiej w 1917 roku. W rezultacie pierwszej nastąpił powrót Żydów do Anglii i emancypacja Żydów we Francji. Trzecia miała inny charakter. Była dziełem ludobójczego, sadystycznego niszczenia. Kierowali nią Żydo-Hazarzy podlegli prawom Talmudu, udający ateistów. Wszystkie trzy... Wszystkie trzy oznaczały permanentną destrukcję o ogólnoświatowym rozmachu i skutkach. Wszystkie trzy miały wspólny cel – atak na narodowość i religię pod pretekstem obalania tyranów królów i książąt. Ci wprawdzie wyginęli, ale po drodze zginęły dziesiątki milionów motłochu, który rzekomo miał być proletariackim beneficjentem po zagładzie królów i książąt. Od rewolty francuskiej historia tego katolickiego kraju, tej pierwszej dumy kościoła, jest nieprzerwanym okresem interregnum. 90 lat po rewolcie francuskiej nastąpiła era wyrzeczenia się gettowej separacji plemiennej żydostwa hazarskiego i paradoksalnie ponownego do niej powrotu w skrajnie rasistowskiej formie. Mówimy tu o narodzinach sionizmu. Idei rzekomego powrotu na ziemię przyrzeczone im przez Jachwę. Drugi ideowy kierunek inwazji to komunizm. W 1791 roku wybitny historyk niemiecki Johann von Herder tak ocenił ostatnie 100 lat. Cytat. Mniej rozwinięte kraje europejskie są potulnymi niewolnikami żydowskiej lichwy. W Europie Żydzi pozostali narodem azjatyckim, obcym temu światu, przywiązanym do prawa zrodzonego w dalekim kraju, od którego, jak sami przyznają, nie potrafią się wyzwolić. Są nierozerwalnie związani prawem wrogim w stosunku do innych narodów. Cytując te słowa Herdera, Ritt stwierdzał melancholijnie. Był to rok 1966 iż duża część Zachodu dostała się pod panowanie azjatyckiego barbarzyństwa. Los pozostałej części Zachodu i jego idei jest niepewny i prawdopodobnie końcowe dekady tego wieku przyniosą jego rozwiązanie. No i przyniosły. Gdyby Ritt mógł przeczuć, jakie to będzie rozwiązanie, to by się załamał. Już w roku 1956 stwierdził, że tylko Bóg może uratować cywilizację od jej unicestwienia przez samozwańczy żydzizm. Komentując wypowiedź w 1897 roku von Herdera, Houston Chamberlain podkreślił wzrost inwazji Lichwy. Cytat. Dzisiaj mogłaby to rzec większość naszego świata cywilizowanego. Nasze rządy, prawo, nauka, handel, literatura, sztuka i właściwie każda sfera życia w mniejszym czy większym stopniu oddały się dobrowolnie w żydowskie i choć nie całkiem jeszcze skute feudalnymi kajdanami, dźwigają ich ciężar na jednej nodze. Bezpośredni wpływ judaizmu na wiek XIX staje się coraz bardziej palącym problemem dnia. Mamy do czynienia z kwestią decydującą nie tylko o teraźniejszości, lecz o przyszłości świata. Jeśli w Europie wpływy żydowskie zdominują sferę intelektualną i kulturalną, będzie to jeszcze jednym przejawem ich negatywnej, destruktywnej potęgi. Chamberlain nie mógł przeczuć nadciągającej grozy dwóch potworów – komunizmu i syjonizmu. Ten pierwszy niszczył narody, ten drugi dawał dominację tylko jednemu narodowi. Obydwa były dziełem tej samej nacji finansowej, finansowej w cudzysłowie, co jasno wyłożył Rakowski w dwóch pierwszych tomach naszego cyklu. Zbyt widoczne tu było i jest wspólne dowodzenie na zasadzie sztafety pokoleń. Ostatecznie obydwa demony są bękartami trzech rewolucji. Angielskiej z 1630 roku, francuskiej z 1789 roku i rosyjskiej z 1917. Świadkom angielskiej nigdy nie mogło przyjść do głowy, że ich dramat jest początkiem światowej krucjaty przeciwko religiom i prawowitym rządom. Wraz z rewolucją francuską i rosyjską nastało zwycięstwo jednej nacji nad podbitymi narodami. Definitywnie skończyła się era rycerskości, prawdomówności, honoru i wierności. Nastała era szumowin, krętaczy i spekulantów. Kto tak powiedział? Edmund Burke, Irlandczyk, jeden ze znakomitych mówców brytyjskiej Izby Gmin. I ta era trwa z diabolicznym rozpasaniem. Ikoną sionizmu stał się nie jego fenomenalny twórca, Theodor Helz tylko doktor Wizman. Żyd z Pińska, gdzie powstał ruch Chabad-Zion, gdzie Wizman chodził do szkoły. Był jeszcze dzieckiem, kiedy w Rosji zdarzyło się coś, co zagroziło mitologii o prześladowaniach w Rosji. W 1861 roku car Aleksander II, zwany wyzwolicielem, uwłaszczył 23 miliony rosyjskich chłopów. Przez następne 20 lat Żydzi zaczęli stawiać zacięty opór przeciwko próbom postępu, jak pisał dr Kejsztyn. Lenin, w cudzysłowie to nazwisko, kilkadziesiąt lat później napisał, że jeżeli polityka rolna premiera Stałypina będzie rozwijać się w tym kierunku, to plany rewolucji spełzną na niczym. W 1881 roku car ustanowił konstytucję parlamentarną. Kajsztein napisał, cytat, Nic dziwnego, że w konspiracji prowadzącej do zamordowania Aleksandra II znalazła się Żydówka. Czyżby nie wiedział, że wśród zamachowców znalazł się także brat Lenina, stracony potem na szubienicy? Herz zwołał w Bazylei pierwszy kongres Sionistyczny.” Ogromną przewagę mieli delegaci z Rosji. Herz wypowiedział wojnę idei emancypacji Żydów na rzecz ich emigracji do rzekomej ojczyzny talmudycznego judaizmu – Palestyny. Herz pisał z przerażeniem, cytat Oczom naszym ukazało się żydostwo rosyjskie, którego siły nigdy nie podejrzewaliśmy. Umarł w roku 1904. Był to klasyczny Żyd Zachodu. Wiedeński dziennikarz urodzony w Budapeszcie, zapewne Żyd Sefordim. Podjął tytaniczny plan utworzenia państwa żydowskiego. Proponował Zachodowi pokój za pomoc w tym planie lub rewolucję w razie odmowy. Zjednał dla swojej idei Kaisera przy historycznej bramie Jerozolimy, który na koniu w hełmie obiecał przedłożyć sułtanowi projekt utworzenia niezależnej kompanii syjonistycznej w Palestynie pod protektoratem Niemiec. Kaiser zwlekał, więc Hertz zagroził mu rewolucją. Cytat: Jeżeli nasz projekt upadnie. Mamy setki tysięcy zwolenników gotowych na pierwszy znak przystąpić do partii rewolucyjnych. Potem został przyjęty przez cara. Następnie miał się spotkać z sultanem Turcji. Te wędrówki nie dały konkretów, gdy wreszcie nieoczekiwanie odniósł sukces. W Anglii. Kto? Jakie siły sprawiły? Że ten przeciętny dziennikarz miał czelność przemawiać do gigantów Europy tonem władczym, pełnym jawnych pogróżek. Tak dochodzimy do prawdziwych wodzów, władców pieniądza. Sionista Keinstein ujawnił, w nawiasie przypadkowo, że na pierwszy syjonistyczny kongres w Bazylei przybyło 197 uczestników stanowiących egzekutywę prawdziwej międzynarodówki żydowskiej a więc ona już istniała przed kongresem i była tak wpływowa, że zapewniła Herzlowi dostęp do królów, prezydentów, premierów. Międzynarodówka żydowska stanowiła już doskonale zgraną siatkę. Od tego czasu pęczniała bogata dokumentacja tej sieci siatki. Na przykład dr Reed ustalił, że dr Wizman zanotował, iż podczas rozmowy z Herzlem Nazwał Sir Francisa Montefiori głupcem. Na to Herz przerwał mu dowodząc, że Sir Montefiori otwiera przede mną bramy królewskie. Jeden z baronów Hirschów był głównym sponsorem finansowym Herzla, jego bankierem. Hrabia Karol Lonlay, znający tajne akta cesarskiego dworu w Wiedniu, twierdził, że austriacki następca tronu, Rudolf, Planuje swoje samobójstwo i chcąc materialnie zabezpieczyć swoją kochankę, pożyczył od żydowskiego bankiera Hirsch'a 100 tysięcy guldenów w zamian za jego przysługę, jaką oddał mu przedstawiając go i rekomendując księciu Wali, późniejszemu królowi Edwardowi VII. Skoro już wkroczyliśmy do salonów Edwarda VII, to poszeszmy ten wątek o fakt, iż w ten sposób żydowski lichwiarz Hirsch, swoje zażyłości z księciem Wali przekuł w funkcję bankiera i doradcy finansowego przyszłego króla Anglii. Hirsch był szwagrem Bischofsteima, członka żydowskiej bankierskiej firmy Bischofsteim i Goldschmidt w Londynie. A właśnie członkiem tej firmy był bogaty Żyd, Sir Ernest Kassel. Biograf tegoż Ernesta Casela pisze że przejął on w spadku po baronie Hirszu, baronie w cudzysłowie, cenny kapitał w postaci zażyłej przyjaźni z przyszłym królem. Kółko się zamknęło. Hirsch był zaufanym Edwarda VII, a Kassel został jego najbliższym przyjacielem. Był ten, że baron Hirsch ostatnim z przyjaciół umierającego króla, który w dniu swojej śmierci upierał się, że musi Hirsza przyjąć i specjalnie ubrał się na to pożegnalne spotkanie. Dodajmy, że wnuczka Ernesta Casella była ciotką księcia Filipa, małżonka królowej Elżbiety. Biograf Kasela, Brian Connell, ustalił następujący labirynt powiązań. Cytat. Ścisłe międzynarodowe bractwo, tu mamy odnośnik przybractwo, brat, bracia. Są to słowa kluczowe w slangu masonerii. Ścisłe międzynarodowe bractwo, którego on, w nawiasie Sir Kastl, był, jak się wydaje, czołowym przedstawicielem, składało się z osób o podobnym pochodzeniu, które poznał on w trakcie swoich licznych podróży. Zaliczał się do niego Max Warburg, szef wielkiej prywatnej firmy bankowej w Hamburgu. Edward Nozlin, honorowy prezes Benoît de Paris et de pays -Bas w Paryżu. Franz Philipson w Brukseli. Wertheim i Gompertz z Amsterdamu. A przede wszystkim Jakob Schiff z firmy Kuhn, Loeb Company w Nowym Jorku. Ludzi tych łączyły więzy rasy i wspólnych interesów. Pajęcza sieć ich porozumienia czuła była na najmniejsze drgania. Utrzymywali między sobą niewiarygodnie dokładną sieć wywiadu ekonomicznego, politycznego i finansowego na najwyższym szczeblu. Potrafili cofnąć komuś poparcie, komuś innemu udzielić dodatkowych pożyczek, przesuwać skrycie w błyskawicznym tempie olbrzymie sumy pieniędzy z jednego krańca finansowego imperium na drugi, a przy tym wpływać na decyzje polityczne wielu krajów. Nacyjna jedność tej siatki, sieci, za kilka lat stanie się podstawą do montowania warunków do wybuchu pierwszej wojny globalnej. Ale nas interesuje zarzucanie sieci pod żydowską inwazją na Palestynę, w 80% hazarskich najeźdźców i obywateli przyszłego Izraela. Tak więc Herz oscylował między głównymi stolicami, został przyjęty przez kaisera, stanął przed obliczem cara, potem sułtana. Wszyscy zbywali go grzecznie. Ale tylko tron brytyjski stał się dla jego idei niezawodnym matecznikiem, aż po słynną deklarację Bolfora. Oficjalne poparcie brytyjskie dla hazarskiego najazdu na Palestynę. Pejsaty, hałaciarski z rosyjskiego hazarstwa spoglądał na niego lekceważąco i sposobił się do usunięcia go siłą. Herzlowi pozostało zaledwie kilka lat życia. W 1903 roku Herz pojechał do Rosji, gdzie hazarski młotłoch witał go jak niegdyś Mesjasza, Mesiasza w cudzysłowie, Sabataja Zewiego w 1666 roku. Z władzami Rosji poszło mu gorzej. Minister spraw wewnętrznych, von Plewe, poznał jego butę i niezręczność. Herz sięgnął po wypróbowany argument sionizmu albo rewolucji. Hazarskiemu pospólstwu jednocześnie doradzał, po się od rewolucji, a z ministrem von Plewe rozmawiał o emancypacji Hazarów. Groch z kapustą i dziegciem. Rzecz w tym, że dla rabinackiej, talmudycznej starszyzny emancypacja była oburzającą herezją. Emancypacja motłochu oznaczała koniec jej władzy nad hazarskimi Żydami. Herc jakby tego nie rozumiał. Emancypacja oznaczała także zgodę z Rosjanami, spokój i współpracę, a to mogło doprowadzić do klęski mitologii o prześladowaniach Żydów w Rosji. Po wojażach w Rosji i jego herezji, Herzlowi zostały niecałe trzy lata życia. Tu na dzisiaj skończymy.